801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl Żegnamy reklamy Program Trzeci Polskiego Radia niedziela 19 kwietnia minęła 9. Artur Ewertowski zapraszam na serwis Trójki po 15.00 rozpada się na zachodzie i południowym zachodzie kraju są ostrzeżenia synoptyków przed ulewami. Izraelskie i libańskie wojska w gotowości trwa oczekiwanie na rezultaty rozmów pokojowych Iranu i Stanów Zjednoczonych. Od rana Bułgarzy wybierają parlament, to ósme wybory w ciągu pięciu lat. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinno się, powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie poświęcone ostrzeżeniom przed ulewami. Intensywne opady deszczu pojawią się po południu w zachodnich województwach. Służby podległe MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia działań w związku z sytuacją pogodową, zapewnia rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.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 Województwa Zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w województwie wielkopolskim. Izraelskie wojsko jest w stanie najwyższej gotowości z powodu obaw, że zawieszenie broni z Iranem może się załamać. Na możliwość ponownej eskalacji konfliktu przygotowują się zarówno wojskowi, jak i politycy. W Libanie przypadki naruszenia rozejmu są tak liczne, że ci, którzy w piątek wracali do domów na południe kraju, teraz ponownie masowo uciekają w kierunku Bejrutu. Armia izraelska wyznaczyła na obszarze około 10 km od granicy żółtą linię, na wzór tej, którą wytyczyła w strefie gazy. Śmierć grozi każdemu, kto ją przekroczy. Obejmuje ona 55 libańskich miejscowości. Zawieszenie broni wygasa we wtorek w nocy, a wciąż nie ma ustalonej daty rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Irański wiceminister spraw zagranicznych zasugerował, że ich ogłoszenie będzie miało sens dopiero gdy obie strony wypracują ramy porozumienia. Ponieważ Stany Zjednoczone nie zgadzają się do tego czasu zdjąć blokady z irańskich portów, ciśnina Ormus, jak podkreślają Irańczycy, będzie zupełnie zamknięta. Każdy statek, który zdecyduje się ją przekroczyć, musi się liczyć z reakcją irańskiej marynarki wojennej, podobnej do wczorajszych ostrzałów tankowców i statków handlowych. Z Beirutu dla Polskiego Radia Milena rashid -Szehab. 83 lata temu, 19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie kierowane przez żydowskie podziemie formy, podziemne formacje zbrojne. Stanowiło odpowiedź na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta podjętej w ramach realizowanego przez nich planu zagłady europejskich Żydów.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 Chcieliśmy wybrać rodzaj śmierci. Poza starciami z powstańcami, niemieckie oddziały szturmowe nieustannie poszukiwały miejsc, w których ukrywali się Żydzi, Ci, którzy przebywali w podziemnych bunkrach, przeżywali każdego dnia koszmar, wspominała Krystyna Budnicka. Dokoła się paliło, chłonie nad nami budynek cały i ta ziemia, która była dookoła, nagrzewa się tak jak w piecu chlebowym. Po wymordowaniu i wywiezieniu ostatnich Żydów z terenów getta, Niemcy zrównali je z ziemią. Witold Banach, Polskie Radio. Bułgarzy od rana wybierają parlament. To ósme wybory w, ostatnich, w ciągu ostatnich pięciu lat. O miejsca w 240-osobowym zgromadzeniu narodowym walczy 14 partii i 10 koalicji. Według ostatnich sondaży wyborczych prowadzenie przepisywanej jest nowej formacji politycznej związanej z prezydentem Rumenem Radewem, który na początku roku zrezygnował ze stanowiska, aby walczyć w wyborach. Jego partia ma w sondażach około 30% poparcia, ale to może być za mało na stworzenie rządu. Radew sprzeciwia się wsparciu dla Ukrainy. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Kaliszu i Łodzi, w pozostałych miejscach kraju, powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii elektrycznej. Najwięcej prądu 31% produkuje się z wykorzystaniem węgla. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio-24.pl. Sport Mateusz Foremniak. Zamiast spłaszczania w końcu zobaczyliśmy trochę rozciągania tabeli PKA Ekstraklasy. We wczorajszych meczach wygrywały drużyny stojące w rankingu wyżej. Radom jak 2 do 1 ograł widzew, górnik zabrze 1 do 0 był lepszy od korony kielce, a liderujący Lech wystrzegł się wpadki w Szczecinie, zdobywając 3 punkty za wygraną 2 do 1 z pogonią. Mówi obrońca Lecha Robert Gumny. Najważniejsze są trzy punkty. To, że było tutaj 2 do 1, to, to bardziej nasza nieskuteczność w ataku niż gdzieś wyrównany mecz. No i spokojnie trzy 3 punkty przewagi w tabeli, także czekamy na Legię i Legia przyjeżdża do lidera i trzeba to pokazać. To za tydzień, a jeszcze dzisiaj Termalika zagra z Wisłą Płock, Raków z Krakowią, a Arka z Jagiellonią. Z piłkarskich doniesień należy jeszcze wspomnieć o porażce naszych piłkarek z Irlandią 0-1 w kwalifikacjach Mistrzostw Świata, zdobyciu Pucharu Króla przez Real Sociedad oraz popołudniowym szlagerze w Premier League pomiędzy Manchesterem City i Arsenalem. Hit czeka też na kibiców siatkówki, którzy w finale plus ligi zobaczą powtórkę sprzed roku. A Luron Warta Zawiercie po wyeliminowaniu Resowi postara się odebrać tytuł Bogdance -Luk Lublin, która do finału dostała się po ograniu projektu Warszawa. Start serii finałowej w sobotę. O medale grają też panie. O krok od brązowych medali są zawodniczki Uniopole, które w serii do trzech zwycięstw prowadzą już 2 do zera po wygranej 3 do zera z BKS-em Bielsko-Biała. Jeszcze dzisiaj dowiemy się, kto zgarnie Puchar Polski Piłkarzy Ręcznych. Szanse mają Wisła-Płock po wygranej 30-25 z Industrią Kielce oraz Wybrzeże Gdańsk 31-29 lepsze od MKS-u Kalisz. Wybrzeże do finału awansowało po 48 latach przerwy. Nie dziwi zatem radość Filipa Michałowicza. Niesamowite uczucie. To był nasz cel na teraz, także jest on spełniony. Jeszcze bardzo ciężkie spotkanie z mistrzem Polski, ale, ale damy z siebie wszystko i na pewno nie odpuścimy tego meczu. Początek finału o godzinie 15. Być może rozstrzygnie się dzisiaj również rywalizacja w Lidze Koszykarek. Warunkiem koniecznym wygrana AZS-u Lublin z AZS-em Politechniką Poznań. Choć wczoraj górą na własnym parkiecie były poznanianki 76 do 58. Dzisiaj kolejny mecz w Poznaniu, początek o 18. A więcej o sporcie w trzeciej stronie medalu, chwilę po 17. Zapraszam.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 Dzień dobry. Przy mikrofonie w zastępstwie Mai Sołtysik, Michalina Bieńko, a ze mną w zagadkowym studiu Amanda. Dzień dobry. Władzio. Dzień dobry. I Zosia. Dzień dobry. Audycję realizuje Wojciech Doroż, a... W, e, realizuje Maciej Załęcki, a wydaje Wojciech Doroż. I jest to ostatni moment na przeciąganie się, ziewanie, <śmiech> przecieranie zespanych oczu. No to co, ruszamy? Ruszamy. Tak. No to w drogę. Show up! Um... To była piosenka z projektu Paplajki Asina Wojskiej, Cały Świat i ja mam od razu do was wszystkich tutaj pytanie. Jak myślicie, czy muzykę tylko można słyszeć? Moim zdaniem muzykę można Amanda. też czuć, ponieważ y, niektórzy na przykład nie mają zbytnio możliwości usłyszeć muzykę, ale na przykład nie zabiera im to możliwości do tańca, nie zabiera im to możliwości do poczucia tej muzyki. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie tylko słuchać, ale też właśnie czuć muzykę i bardzo się nią dobrze bawić. Władziu, a ty jak myślisz? No ja uważam, że można też widzieć... Bo w końcu są nuty. Mhm. A Zosiu? No moim zdaniem muzykę można i słyszeć, i też czuć właśnie, i, i też widzieć. No, no tak, takie różne rzeczy można z muzyką robić. Tak, i ta piosenka, której teraz posłuchaliśmy, to jest piosenka, którą można czuć i można ją zobaczyć, bo Asia na Wojska pracuje z dziećmi, i nie tylko z dziećmi, które słyszą i nie słyszą. I te piosenki w internecie są do znalezienia z tłumaczeniami na polski język migowy. Wiecie, co to jest polski język migowy? Polski język migowy, moim zdaniem, to jest taki, um, taki to jest jakieś takie, takie ruchy, można powiedzieć, które się robi rękami, nie tylko, całym ciałem czasami, żeby właśnie przekazać y, ludziom niesłyszącym a, albo mało słyszącym y, słowa i takie właśnie teksty piosenek i tak dalej. A czy to są całe słowa, czy to są znaki, które oznaczają Znaczy słowa? Znak, Znaki oznaczają jedne poszczególne litery, które potem tworzą wyrazy, tak mi się wydaje. Chociaż pewnie są jakieś takie konkretne, m, konkretne ruchy, które oznaczają może dłuższe słowa, ale ja nie wiem, bo nie jestem jakimś specjalistą tego języka, <śmiech> więc to jest, to jest jedyne, co mogę powiedzieć. Zosiu? No, z tego, co ja wiem, no to jeden znak albo oznacza literę, albo oznacza słowo. Dokładnie tak jest. E, język migowy jest językiem ikonicznym, więc wiele tych ruchów oznacza właśnie konkretne słowa. E, głusi przypisują sobie też zamiast imion znaki, e, więc na przykład e, jeden z moich kolegów, który pracuje w radiu, jemu grupa głuchych przypisała znak radiowy, który jakoś tam nawiązuje do, e, do słuchania i no, i to jest moja polecajka. Warsztaty z Asią na Wojską, które odbywają się w Krakowie, i piosenki, które można znaleźć pod nazwą paplajki. A wy co dzisiaj przynieśliście do zagadkowego studia? Zosiu? Ja chciałam polecić książkę. Antykwariat pod błękitnym lustrem Martina Widmarka. To jest bardzo ciekawa książka, ale też ten autor napisał książkę taką, którą ja wcześniej czytałam, która się nazywa Biuro detektywistyczne Las tego i Maj. I obie te książki są bardzo fajne, ale ta jest trochę dla starszych dzieci dlatego ona mi się bardziej podoba, ponieważ w niej się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Na przykład to jest o dwóch przyjaciołach przyjaciołach, przyjaciołach, tak, którzy y, rozwiązują różne zagadki, bo na przykład jeden z nich, y, jednego z nich, y, bo on, jego rodzice wyjechali do Afryki mm -hmm. i on mieszka teraz u takiego Melchiora i ten Melchior właśnie gdzieś zniknął i oni rozwiązują tą zagadkę. I szukają Melchiora? Tak. Władziu, ty też masz książkę, prawda? Ja gaję z gajówki Anny Włodarkiewicz, gdzie są na przykład różne ciekawostki o zwierzętach, przepisy kulinarne i różne inne bardzo ciekawe rzeczy. Opowiesz jakąś jedną ciekawostkę? O jakim zwierzęciu na przykład? Poszukam jakiejś... W ten czas ja powiem swoją polecajkę. E, moją polecajką będzie utwór Henryka Winiawskiego, ponieważ e, bardzo e, lubię i interesuję się muzyką klasyczną. E, kocham właśnie utwór Winiawskiego, Polonez Adur Brillant. E, jest to e, w różnych wykonaniach dostępne na, na różnych platformach, YouTube, Spotify, jakby można sobie wybrać, co się woli, ale właśnie bardzo lubię ten utwór i bardzo zachęcam. Zachęcam do wysłuchania go w swoim wolnym czasie, w jakiejś wolnej chwili. I jak tam, Władziu? Masz ciekawostkę? No jest! O. Brzozowe kostki lodu. Mm. Sok z brzozy może być taki kupiony w sklepie lub aptece pojem... i pojemnik na kostki lodu. Sok z brzozy rozlewamy do kratek pojemnika na kostki lodu, wkładamy do zamrażalnika i czekamy, aż się zamrozi. I potem możemy dodać to do jakiegoś napoju pewnie, pysznego. Tak. Ale super. Jest z nami także w studiu Joanna Bronisławska. W międzyczasie tutaj zrobiła takie mmm. Tak. Coś <grym> wyobraziłam te kostki lodu, a tutaj w studio jest dość ciepło, więc jakiś taki zimny napój by się przydał. Dzień dobry wszystkim. Joanna Bronisławska, Asimina, dzień dobry. E, artystka, animatorka kultury, e, kompozytorka też, Asiu, czy ty masz dla nas także polecajkę? Milion polecajek, ale przy moim maksymalizmie muszę dzisiaj się tutaj sprężać. Mam jedną mocną polecajkę. Jest to wystawa Dzikie Harce, która trwa obecnie w Krikotece i zrealizowała ją Fundacja Asztuka we współpracy z Krikoteką. I to, jest to wystawa, e, tak jak my tutaj, dla małych i dużych. Świetnie tam będziesz się i ty, y, się bawiła, i, i, i Władzio, i, i rodzice, i dziadkowie. E, jest to taka przestrzeń do odkrywania, do poszukiwania, zachęcająca do e, eksperymentów. No i co jest ciekawe, że... E, Tą wystawę zaprojektowały i wymyśliły dzieci. A y, grupa artystek i artystów y, na ich projektach zrealizowała swoje y, części tej wystawy. I to jest taki nie plac zabaw, a, albo może plac zabaw ze sztuką. I bardzo was zachęcam, jak będziecie w Krakowie, albo może będzie to pretekst, żeby się tam wybrać, odwiedźcie krikotekę i wystawę y, dzikie harce. Dziękuję Wam za wszystkie polecajki. I mam do Was pytanie, zanim pierwsza zagadka tutaj się pojawi w studiu. Czy wyobrażaliście sobie świat, w którym nie ma dźwięków? Moim zdaniem świat bez dźwięków dla mnie byłby niemożliwy, bo ja kocham dźwięki, e, szczególnie takie, które układają się w melodię i tworzą muzykę, ale też dźwięki po prostu, na przykład ludzie do siebie rozmawiają i dla mnie taka, taki świat no, by był bardzo trudny, ale bardzo wiele ludzi tak żyje i moim zdaniem jest to możliwe, w sensie jest to możliwe, bo na przykład ludzie, którzy są mniej słyszący albo właśnie niesłyszący kompletnie, mają też swoje dźwięki, w sensie oni mają te dźwięki, tylko może ich nie mówią albo może ich nie, nie słyszą, ale oni mają jakieś dźwięki, tak mi się wydaje. I na przykład te właśnie język migowy albo coś takiego, moim zdaniem to są jak jakiejś formy dźwięków i moim zdaniem oni też mogą sobie wyobrazić te, te dźwięki i nie muszą konkretnie ich słyszeć, żeby je mieć. A gdybyśmy żyli w takim świecie, w którym słyszymy, ale nie ma dźwięków, jak taki świat mógłby wyglądać? Jak myślicie, Zosiu, Władziu? No. no. <śmiech> <śmiech> Może Zosia? Moim zdaniem, skoro byśmy słyszeli, a nie byłoby dźwięków, to byśmy nie słyszeli, bo nie byłoby dźwięków. No bo bez dźwięków się nie da słyszeć. To ja tutaj wchodzę z pytaniem, to co byśmy wtedy słyszeli? Bo coś byśmy na pewno słyszeli, skoro słyszymy. Może jakiś wiatr czy coś takiego? Ale to, to też jest dźwięk, dźwięk tak teoretycznie, więc w sumie to nie, nic byśmy nie słyszeli. Słuchajcie, no zbadane zostało, że nie ma ciszy takiej całkowitej, więc zawsze coś będzie grało. Nie wiem, czy znacie i słyszeliście o takim kompozytorze, amerykańskim Johnem Cage'u. Oczywiście, Johnny Cage. Jest utwór jeden, który nazywa się chyba 3-14 i to jest po prostu 3 minuty i 14 to sekund 3... ciszy. 4, 3, 4, 4, 4 minuty i 33 sekundy. Tak, odwrotnie. Ale to jest właśnie 4 minuty ciszy i bardzo dużo osób to nagrywa na przykład i to jest, to jest takie bardzo fajne, bo bardzo dużo ludzi po prostu tworzy na przykład ciszy, w sensie, że na przykład publiczność tworzy tą muzykę, bo nic, teoretycznie nikt nie gra, ale na przykład kaszel w publiczności albo coś takiego, tworzy właśnie te dźwięki, tworzy właśnie tą muzykę i to jest bardzo ciekawe. No to Idąc dalej, to jest tak, że jeżeli jest to wykonanie 433, a również jest wykonywane przez orkiestry i przez chóry, przez dużą grupę ludzi, no to właściwie jest niemożliwe, żeby nie było żadnego dźwięku. Zawsze ktoś kasznie, ktoś zaszura i zaskrzypią jakieś drzwi. Ale John Cage poszedł dalej i wszedł nawet w, do komory bezechowej, wytłumionej całkowicie w poszukiwaniu tej ciszy. I wiecie, co się okazało? Że tam też jej nie znalazł, bo zaczął bardzo mocno słyszeć e, dźwięki dobiegające z jego ciała. Przecież my jesteśmy y, ludźmi, orkiestrami. W, w, jesteśmy żywym instrumentem, w którym się toczy, y, już nie mówiąc o biciu serca, prawda? Płynie tak. w nas krew Mamy, nerwy, Mamy układ nerwowy, układ nerwowy który nerwowy. cały czas drży. Nawet czasami pewnie, jak jest się właśnie w takich pomieszczeniach, to słychać, jak powieki na przykład się zamykają albo coś takiego. Więc myślę, że też na przykład, jak jest ciche pomieszczenie, to właśnie słuchać bardziej rzeczy, których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy na przykład. No właśnie, a Władziu, a jak ty myślisz, co w nas w środku jeszcze może brzmieć? Bo u mnie się to chyba zaraz zacznie. No, na przykład włosy, jak się tak... Kręci głową. No, a? może tak być. A, a wewnątrz, bo myśmy dzisiaj z Misią nie zdążyły zjeść śniadania i może se, a, się... burknięcie brzucha. To czasem jest donośny dźwięk. Słuchajcie. Czasami I, tak. I my go też czujemy i go możemy usłyszeć. No to wiemy, że nie ma świata bez dźwięków. Przynajmniej w, tu, gdzie teraz żyjemy, dźwięki są. Ja też uwielbiam słuchać, więc bardzo mnie to cieszy. I chyba czas na pierwszą zagadkę. To będę potrzebowała efektów dźwiękowych, Dobrze. czy jest tu jakieś pogotowie dźwięko-naśladowcze? <śmiech> Jesteśmy, <Czy śmiech> Bardzo, gotowi? bardzo proszę o wsparcie, fantastycznie. <śmiech> Choć nie zna się na nutach, gra na telegraficznych drutach. Ogień rozdmuchuje, chmury niebem gna, chociaż go nie widać, znać, że siła ma. Z odpowiedzią, kto już zna odpowiedź, można dzwonić. Nasz numer to dwie dwójki siedem trójek. Przy telefonie czeka Wojtek. A kto jeszcze nie zna rozwiązania, może podpowie mu piosenka. Wystarczy dobrze wsłuchać się w to, co śpiewa chór i wytężyć wyobraźnię. Nie trzeba wcale znać francuskiego. Art et les artistes de vivre. dzwoniła się do nas Marysia. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz? Z Rekowa Górnego obok Puczka. Czyli z północy, z nad Tak. Czy znasz odpowiedź na zagadkę? Tak. To jaka jest, jakie jest rozwiązanie zagadki? Wiatr. Oczywiście jest to wiatr. Fanfary? Tu, tru, Gratulujemy. Nad morzem chyba często wieje, prawda? Tak. Czy ty lubisz jak wieje? Tak. A na przykład jak jesteś nad morzem, to przeszkadza wiatr w pływaniu albo bawieniu się? Nie. To bardzo dobrze. Wiatr moim zdaniem świetnie wywiewa niewygodne myśli z głowy, oczyszcza nam głowę latuje jednym muchem, wylatuje drugim i robi z, nam, z nas takich dzikich dzikich ludzi, no, Proszę stać tak. myśleć. No, a czy ten wiatr, czy czasem ci przeszkadza na przykład jak się kąpiesz, bo on wywołuje fale? Czy to ci przeszkadza? Nie, no bo... Nie czasami jakieś czerwona flaga to nie można, ale jak są takie zwykłe fale, to ja lubię, bo wtedy mogę przez nie przeskakiwać. No to super. Bardzo brzmi dobrze. Taki nadmorski wiatr to w ogóle jest jeszcze inna jakość wiatru. No, ja ci zazdroszczę, że mieszkasz w takim miejscu, bo kocham morze. Dziękujemy ci, Marysiu. Bardzo ci pozdrawiamy serdecznie z Warszawy. Dziękuję. Dobrej niedzieli. Dziękuję. Pozdrawiamy. A my wracamy do naszego zagadkowego studia, i możemy teraz zdradzić tajemnicę, czym był nasz wiatr tutejszy. To powinna być dodatkowa zagadka. E, może ktoś z Was ma jakąś koncepcję i słyszał nasze dźwięki i wie, na czym je zagraliśmy. No to już sobie odpowiecie sami, I, i nagrody muszą Wam rodzice e, e, zasponsorować. A my zagraliśmy to na takich. Rurka, rurkach e, relaksacyjnych. O poranku rurki relaksacyjne. To trochę wyzwanie e, takie dykcyjne. No to słuchajcie, co zrobimy teraz dopiero takie prawdziwe fanfary. Czy cztery. Jak się te rurki okay. rozciągnie, no to wtedy e, oprócz tego, że można różne fajne z nimi rzeczy robić. Te asmery. To można też e, i myśmy to właśnie dla was zrobili próbując zabawić się w, w wiatr, e, kręciliśmy nimi. One no, wydają taki bardzo cichy dźwięk, ale, ale słychać, ale słychać. To jest taki wietrzyk zafirek. O. Tak. tak. <laughs> Czyli delikatny i taki ożywiający e, wiatr. A skoro wiatr to niebo, drzewa, ptaki, i teraz posłuchamy piosenki. Asiu, czy mogłabyś nam opowiedzieć trochę o tej piosence, której posłuchamy? Bo to jest no, piosenka, którą ty stworzyłaś razem z dziećmi. Tak, stworzyliśmy ją wspólnie, ale muszę się na chwilę cofnąć. Słyszę jeszcze te rurki. Może je tutaj gdzieś na razie schowamy. One są bardzo nęcą, żeby się nimi bawić. Mnie też. Słuchajcie, y wrócę się do tego, o czym rozmawialiście na początku z Misią. O tym... Braku dźwięków. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie rano, w taką sobotę, nie, niedzielę przecież, bo to zagadkowa niedziela, a nie sobotę, na dwór i nic nie słyszycie. Nie dobiegają żadne dźwięki. Jest wiosna, więc takim dźwiękiem, który nas y, rano wszystkich budzi i szczęśliwie mieszczuchów też, są jednak ptaki które są w takim okresie, że bardzo dużo śpiewają. Albo właśnie wiatr w drzewach. Albo wiatr w takiego. drzewach. Słyszymy jakiś pogłos ulicy, jeżdżą samochody. I gdybyśmy tego wszystkiego nie słyszeli, to stracimy poczucie bezpieczeństwa. To będzie głucha cisza, taka, w której czujemy, że czegoś brakuje. Odczuwamy może niepokój, jak myślicie? No ja bym się na pewno yy, wystraszyła troszkę, <śmiech> może nawet bym była taka troszkę bardziej właśnie niespokojna, bo jednak jak się słyszy dźwięki, na przykład niektórzy mają tak, że jak mają dużo rodzeństwa i jest dużo dźwięków w domu, to się czują bardzo bezpiecznie, a jak potem na przykład idą i jest gdzieś bardzo cicho, na przykład w bibliotece albo coś takiego, to czują się mniej bezpiecznie, bo nie mają tych dźwięków, albo jak na przykład w domu nagle coś będzie tak za cicho, to się będą czuli tak bardzo niespokojnie. Więc myślę, że ja też bym się czuła dosyć niespokojnie. Tak, i wiecie co, z tymi ptakami też jest tak, że dają nam taką informację, że ze światem jest jeszcze okej. Okay. Tak, że, że żyjemy rano. w zdrowym środowisku, że e, mogą żyć tam dzikie zwierzęta, że, że my wyrośliśmy w takich dźwiękach i nauczyliśmy się ptaków e, słuchać. I ta piosenka, e, bo takżeśmy taką dygresją przeszli tutaj kółeczko, <śmiech> B, nazywa się Manifest z powietrza, bo ludzie, jak to ludzie, zachwycają się wszystkim, mówią, jakie piękne ptaki, jak pięknie śpiewają. A może ja bym chciał mieć takiego ptaszka? A może sobie go zamknę w klatce? A może go w, m, m, m, przytnę mu trochę pióra, żeby nie poleciał? No i ta piosenka, którą stworzyliśmy m, z dziećmi m, w Szczecinie m, z dziećmi, które współpracują z galerią Przepraszam, Tworzę się, którą zarządza wspaniała Paula Ratajcza, którą serdecznie pozdrawiam. Ehm, ta piosenka dopełniała e, obraz wystawy pod tytułem Ukryta wyspa Pola Robiena. Dużo by tu opowiadać, więc wrócę do piosenki, że oddaliśmy głos ptakom, bo one mają ten głos, no nie? Śpiewają, wołają, stukają, ale my ich w ogóle nie słuchamy. I w tej piosence usłyszycie co ptaki mają do powiedzenia. I ten tekst tworzyliśmy wspólnie z dziećmi w ramach warsztatów. No i może potrenujmy trochę uważne słuchanie i jak wysłuchacie tej piosenki, to zapytam was o to, co te ptaki mają nam do powiedzenia. Chodźcie, Ludzie posłuchajcie, z lotów taka nadajemy. W górę patrzycie i zazdrościcie, że wysoko latać umiemy. się nami, zachwycacie, ale w klatkach zamykacie. Raz strzelacie, raz straszycie, fast foodami nas karmicie. Nie jest łatwe takie życie. Jesteśmy ptakami, nie my nasakami. Mamy gniazda, aby domy, mamy dzieci i znajomych. back Wysłuchaliśmy manifestu z powietrza Asimina i dzieciaki, ptaki z Wyspy Robiena. No to o czym, Władzio, ptaki chcą nam powiedzieć, w dużym skrócie? No, że my im przeszkadzamy tak jakby żyć, że one nie mogą żyć. Bo my ich karmimy na przykład takimi fast foodami. Ja sam <głos> takich nie lubię. No właśnie. Rzucamy, a one biedne pachnie, podchodzą, zjadają i robimy im krzywdę. A Zosiu, co ty usłyszałaś? No to mi się zdawało, że one śpiewały o tym, że, że żeby ich nie więzić, tylko zostawić, że one chcą wolności. Dokładnie. My jesteśmy bliżej nieba i śpiewamy kiedy trzeba i latamy kiedy chcemy. Wolność sobie szanujemy. To jest tak. Ptaki są takim symbolem wolności, że mogą te skrzydła otworzyć i lecieć i ludzie bardzo im tego zazdroszczą. Ale też mi się wydaje, że właśnie w tej piosence były takie fragmenty, że ludzie są bardzo podobni do ptaków. Na przykład, że też chorują i te ptaki też chorują i też jemy i ptaki też jedzą, więc jest też dużo takich rzeczy, które są wspólne pomiędzy ludźmi a ptakami. Dokładnie, dlatego tam jest powtarzane, że e, tak jak wy jesteśmy podobni. Jesteśmy wszyscy naturą. O, coś zabrzmiało już. To chyba czas na zmianę. Czas na zagadkę, czas na kolejną zagadkę. No to pytanie brzmi, kto nam teraz śpiewa? Mogę podpowiedzieć, że przenieśliśmy się z nieba i z powietrza do zupełnie innej geograficznej przestrzeni. Wojtek czeka przy telefonie. Dwie dwójki, siedem trójek. Czyli to śpiew? To była zagadka. No i kolejna piosenka. My czekamy na telefony. Na razie i pokonać ma Czera. Dokładnie czego nie mam. Wielkich robali na planecie, które krzyczą, witaj w świecie! I pająka, który świeci, nie wychodząc nigdy z sieci. potrafię wszystko, czego nie potrafię. Potem śniło mi się, że mam to dokładnie, czego nie mam. Dodzwonił się do nas Franek. Cześć Franku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiesz, kto dla nas zaśpiewał przed piosenką? Mm, wieloryb. Był to wieloryb. Tak, był to wieloryb. A skąd wiedziałeś, że to wieloryb? Z mm, lekkiej podpowiedzi rodziców. Sprawa <kluczy> dla rodziców! Fanfary! <kluczy> e, I jak ci się podobał ten śpiew wieloryba? Bardzo ładny, na pewno też bardzo wyjątkowy. O. A dlaczego wyjątkowy? No, ponieważ jest wieloryb, jest jedyną postacią właśnie na ziemi, która właśnie w ten sposób śpiewa. Nie ma innej, która by właśnie przypominała właśnie taki śpiew. A jak myślisz, jak nagrywa się taki śpiew? No bo skąd my wiemy, że pod wodą ktoś tak dla nas pięknie śpiewa? Mm. Nie mam pojęcia. <grymne> to nagrywa się za pomocą m, takich hydrofonów y, i mogą to zrobić na przykład oceanografowie, oceanografki, które nurkują głęboko. Y, taki kompozytor Liliang y, zaprosił cały sztab ludzi i nurkowali bardzo głęboko w Morzu Czukockim, na dalekiej Alasce, żeby ponagrywać y, co się dzieje pod wodą w różnych porach roku. Tam wyróżniają aż sześć pór roku, a wszystkie rozpoznają poprzez właśnie dźwięki. Czy uderzają o siebie kry, czy są migracje pod wodą. Ten utwór nazywa się Six Seasons. E, no i daje to nam taką możliwość, że słyszymy te dźwięki i e, właśnie pan e, Liang nam je dał i mówi, możecie teraz zagrać z wielorybami. Taka, taka wyjątkowa kompozycja no i niesamowite duety i zespoły mogą powstać, a na wokalu wieloryby. A chciałbyś kiedyś zanurkować i takie dźwięki usłyszeć bliżej? Mm -hmm, tak, na pewno. Byłaby to niesamowita przygoda. No. To super. no Chyba to wszyscy chcemy, co? Tak, tak. I wszyscy no. chcemy grać. Więc bardzo ci, Franku, gratulujemy i dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie Pozdrawiamy. z zagadkowego studia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do widzenia. Do widzenia. A skoro już powiedziałam, że będziemy grać, to może zdradzę, że przyniosłam ze sobą instrument. Czy ktoś wie, jak się nazywa ten instrument? Jest to klarnet. Po jednej nutce. Jest to klarnet. <laughs> klarnet po jednej. A czy, jak myślicie, czy trzeba nauczyć się grać na instrumencie, żeby móc wykonywać muzykę? Zosiu? Ja myślę, że nie, bo muzyka to może być po prostu... Może można po prostu zagrać, na przykład wziąć by pościskać dowolne klawisze i to od razu będzie mu muzyka. Władziu? No dla mnie nie, bo nawet taki szelest to jednak muzyka. Amanda, ty grasz na skrzypcach, jak tak. myślisz? Znaczy wydaje mi się, że nie trzeba umieć grać na skrzypcach, żeby wydobyć jakiś dźwięk. Yy, jaki dźwięk to już nie jest <śmiech> nie jest zbytnio ważne, ale yy, na przykład, żeby wydobyć taki dźwięk pizzicato, czyli takie po prostu szarpanie za struny, no to, to tego się uczą właśnie dzieci na samym, samym początku i wydaje mi się, że nie trzeba jakoś bardzo znać skrzypce i ich budowę i wszystko, żeby, żeby zagrać taki dźwięk. No dokładnie, ja się zgadzam yy, i dzisiaj Będziemy chcieli Was też na koniec audycji zachęcić do tego, że, żebyście grali na wszystkim, bo wszystko jest muzyką, a potencjalnych instrumentów perkusyjnych, to jest największa grupa instrumentów na świecie, No i to w tym studio to jest pewnie ze 150, bo wystarczy, że coś stukniemy o cokolwiek i już mamy instrument e, perkusyjny. Zaczęło się wszystko od dwóch patyków właśnie, klapki, klarnetu. A ja przyniosłam taki instrument, który bardzo lubię, który ani nie jest dużym wydatkiem, ani nie trzeba ćwiczyć godzinami. Oczywiście można, jak ktoś chce być mistrzem gry na tym instrumencie. Ja najpierw nie mówię jego nazwy, bo mam nazwę, tylko zagram wam, jak on brzmi. W... My tu widzimy, na czym gram, ale was przy odbiornikach radiowych zapraszam do tego, żebyście spróbowali zgadnąć, na czym ja gram. No, yy, mam nadzieję, że Wy już się domyślacie, a Wyście to widzieli. Ładzio, co, na czym ja grałam? Opisz ten instrument. No, to jest tak jakby pudełko od chusteczek. Dwie rurki od takich na przykład sprzedają w lemoniadach i gumki w różnych kolorach. I gumki recepturki, dokładnie. Taka jest budowa tego niesłychanego instrumentu, który ja nazywam chusteczkofonem. <grym> um, możecie znaleźć instrukcję, jak go wykonać, chociaż wydaje mi się, że każdy już go widzi. Chociaż są tu różne, wiecie, takie myki, że można go stroić, bo jeżeli ja przestawię układ tych rurek, to mogę mieć wyższe i niższe dźwięki, ponieważ tą jedną strunę mam wtedy krótką. Gumkę, gumkę, strunkę. Jedną troszkę dłuższą i najdłuższą. Więc można się bawić. E, myśmy już dzisiaj udowodnili, że jesteśmy mistrzami w grze na rurkach relaksacyjnych. I mam tu jeszcze kilka innych instrumentów i y, szybko wam je pokażę. I wy się zastanowicie, na którym chcecie grać. I zaraz tutaj zrobimy wspólną improwizację. tak? No to y, same zagadki, no bo to zagadkowa niedziela. Już ustaliliśmy co dzień tygodnia. Co, to Co to takiego? Brzmi to jak żaba, wygląda to jak żaba i jest to żaba. Więc. Jest to żaba, tak. To ona po prostu się tutaj bardzo to ucieszyła, jak usłyszała wieloryba i mówi, ja teżcę. natury, które są wydawane <coughs> przez taki instrument... Nie, instrument. Tak, taką żabę, e, której, jeżeli ją będziemy szanować, posadzimy ją delikatnie na otwartej dłoni. E, tutaj nie, nie zatkamy jej tych skrzeli i delikatnie od pupy do noska pogładzę ją. To ona odpowiada mi takim rechotem zadowolenia. E, I w ogóle, popatrzcie, następny instrument. Co ci to przypomina, Zosiu? Wygląda jak. Kawałek drewna, ale który tak grzechotka. I w którym są kulki w środku. A co ci ten dźwięk przypomina? Grzechotka. A on, no to I trochę inaczej mi niż grzechotka. A jak tutaj Władzio powiedział o dźwiękach przyrody, to z czym by wam się to skojarzyło? Z jest... deszczem mi się to troszkę Tak, to kojarzy. jest taki mały kij deszczowy, ale jak wiemy, czasem z deszczu może być... Duży. O, Bardzo ciekawe. No właśnie, słuchajcie, ludzie cały czas podglądają naturę i próbują ją naśladować. I zastanawiają się, jak zbudować instrument, który będzie brzmiał jak żaba. Jak zrobić grzmot w studio i w swoją własną burzę i być taką, teraz jestem taką władczynią burzy, bo poparcie mogę ją wywołać i powiedzieć, burzo, nadciągnij. A teraz powiem... Człowiek próbuje zapanować nad tą naturą, a ona i tak robi swoje. Mamy tu jeszcze takiego, słuchajcie, z nami małego... Wielorybka. No właśnie, wielorybka, bo to jest po prostu kolega tego wieloryba, Gustawa, który śpiewał. On jest takim wielorybkiem stukającym. Taki Być może drewniany. puka i mówi, hej stary, pośpiewamy. Nie wiem. Mamy jeszcze tutaj do wyboru taki mały, kieszonkowy, stalowy bęben języczkowy. Ja go nazywam bębnem dla krasnoludków. Albo takim bębnem dla ludzi, którzy nie lubią dużo nosić. Brzmi troszkę jak ksylofon. Tak, tak delikatnie, tak delikatnie. Tak. I słuchajcie, jaki dżingiel, nie? Piękny że <śmiech> Jesteśmy w radio. I jeszcze maleńka kalimpka która może być też takim wisiorkiem, wiecie. I kalimba. No i co? Co wybieracie? Ja poproszę władzio. Bęben. E, bęben, ten malutki, tak? Języczkowy bęben, proszę ja to proszę dla ciebie. proszę mi mini Dobra, podasz. Dzień bardzo proszę. podoba. O, dziękujemy, super. Dziękuję. A ty Zosiu? Co byś chciała? Nie wiem. Mogę... który żabę. Dobra, żaba, ok, Czyli mamy taki skład. No, nie Bardzo ciekawe. Bardzo <laughs> ciekawy. Mamy ciekaw kalimbę, skład, e, klarnet, żabę, e, dzwoneczek, a ja e, zagram e, na e, chusteczkofonie. O, pięknie. Będziemy mieć niezły e, zestaw i pobawimy się w taki sposób, że ja nie wiem, co wy zagracie. Wiem na czym, ale nie wiem, co. Ja to sobie nazywam improwizacją kontrolowaną jak wskażę na jednego z was, na jedną z was, to proszę, żebyście rozpoczęli po prostu granie, dobra? Dobrze. Ja pierwsza, no dobrze. A słuchajcie, a może sobie jakiś tytuł wymyślimy jeszcze do tego utworu? E... Improwizacja. Zagadkowa niedziela. O, dobrze. I ty graj dalej, Amando. Połącza się, Władzio. Zosia. Centem kończymy dzisiejszą Zagadkową Niedzielę. Dziękuję Wam bardzo, Zosiu, Władziu, Amanda. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że mogę uczestniczyć. Dziękuję. Naszą gościnią była w Zagadkowym Studiu Asimina. Realizował audycję Maciej Załęcki. Wydawał Wojciech Doroż. A ja nazywam się Michalina Bieńko. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja też dziękuję hania, bardzo za hania. zaproszenie. Pa!